Nie wiem, nie wiem, czy jest prawdą to, co Mateusz mówił, że tam jest forma ZUS, to by miało znaczyć Zeus. Mi się ZUS nie kojarzy z Zeusem, bo brakuje jeszcze E po, tam, nie? Zeus. Ale angielsku. Jeśli... Jak? W angielsku ZUS to jest właśnie Zeus. Oj, oj, to rzeczywiście, to jest dziwne. Wiesz dlaczego? Bo powiem ci dlaczego. Pamiętasz ten fragment, który mówi, że je chowa. To jest y, jestem mącicielem. Tak. To tutaj, zobacz, zostaje jestem Zeus. Nie, mm -hmm. je. Zeus po angielsku się pisze tak po polsku, ale się czyta Zus. Okej, okay. no, no to zobacz, no to masz je Zus. Zu. Jestem Zeus.